Rozdział 58. Helaman, Gid i Teomner podstępem odzyskują miasta manti. Lamanici wycofują się. Synowie Amonitów zostają zachowani, walcząc mężnie w obronie wolności i wiary. Naszym następnym celem stało się odzyskanie miasta Manti. Ale bezskutecznie próbowaliśmy wywabić ich z miasta naszymi małymi oddziałami, gdyż pamiętali dobrze, jak postąpiliśmy przedtem, nie mogliśmy więc zwabić ich, by opuścili obwarowania. A byli znacznie liczniejsi niż nasza armia, dlatego nie odważyliśmy się zaatakować ich w twierdzy. I potrzebowaliśmy naszych żołnierzy dla obrony odzyskanych części kraju, musieliśmy więc czekać na posiłki z Zarahemli, a także na dostawę żywności. I stało się, że wysłaliśmy posła do naczelnika naszego państwa, aby zaznajomić go z naszą sytuacją. I czekaliśmy na otrzymanie dostaw i posiłków wojska z Arachemli. Ale na niewiele nam się to zdało, gdyż Lamanici z dnia na dzień otrzymywali coraz więcej wojska i żywności. Tak przedstawiała się nasza sytuacja w tym okresie. I od czasu do czasu Lamanici robili przeciwko nam wypady, postanowiwszy zniszczyć nas podstępem, a nie mogliśmy stoczyć z nimi bitwy ze względu na ich umocnienia i fortyfikacje. Przez wiele miesięcy czekaliśmy w tej trudnej sytuacji, aż byliśmy bliscy wyginięcia z głodu. I stało się, że otrzymaliśmy żywność przysłaną nam pod strażą dwóch tysięcy żołnierzy mających zwiększyć nasze siły. I było to jedyną pomocą, jaką otrzymaliśmy dla naszej własnej obrony i obrony ojczyzny przed wrogiem mającym niezliczoną armię żołnierzy. I nie znaliśmy przyczyny, dla której zostawiono nas w tak trudnej sytuacji i nie przysłano większych posiłków boleliśmy więc nad tym i ogarniał nas lęk, że są to wyroki Boże które miały spaść na nasz kraj i że nastąpi nasz upadek i zupełna zagłada z całego serca modliliśmy się więc do Boga aby nas wzmocnił i ocalił od wrogów dając nam siłę byśmy obronili nasze miasta, ziemię i naszą własność dla zachowania naszych i stało się że Pan, nasz Bóg Nawiedził nas, dając nam pewność, że nas ocali. Dał nam spokój ducha i silną wiarę, abyśmy pokładali w nim nadzieję na nasze ocalenie. I otrzymawszy niewielkie posiłki, nabraliśmy odwagi i byliśmy zdecydowani pobić wrogów i obronić nasz kraj, naszą własność, nasze żony, dzieci i naszą wolność. I zmobilizowawszy wszystkie siły, poszliśmy walczyć z Lamanitami w mieście Manti. I rozbiliśmy nasze namioty na skraju puszczy w pobliżu miasta. Rano, gdy Lamanici zobaczyli nas na skraju puszczy w pobliżu miasta, rozesłali wokół nas swych wywiadowców, aby wywiedzieli się o liczbie i sile naszej armii. I gdy przekonali się, że nie byliśmy liczebnie silni, a obawiając się, że odetniemy im dostawy, jeśli nie wyjdą z nami walczyć i nie zabiją nas, a także przypuszczając, że ze swą liczną armią łatwo będą mogli nas zniszczyć, zaczęli przygotowania do bitwy. I gdy zobaczyliśmy, że zaczęli przygotowywać się do bitwy z nami, rozkazałem, aby Gid i Teomner z niewielką liczbą żołnierzy ukryli się w puszczy. Podczas gdy Gid ze swoimi żołnierzami ukrył się na prawo, a drudzy na lewo, ja sam pozostałem z resztą armii w miejscu, gdzie najpierw rozbiliśmy namioty, czekając aż Lamanici wyjdą z nami walczyć. I stało się, że Lamanici wyszli nam naprzeciw ze swą liczną armią I gdy podeszli i byli gotowi walczyć z nami na miecze Dałem żołnierzom, którzy byli ze mną, rozkaz odwrotu w puszczę I stało się, że Lamanici pośpieszyli za nami, chcąc nas dogonić i zabić Podążyli więc za nami w puszczę I uciekając przeszliśmy pomiędzy Gidem a Teomnerem I nie zostali oni odkryci przez Lamanitów i stało się, że gdy armia Lamanitów minęła Gida i Teomnera wyszli oni ze swego ukrycia i odcięli wywiadowców Lamanitów, aby nie powrócili do miasta. I stało się, że gdy ich odcięli, pośpieszyli do miasta, napadli na straż, którą pozostawiano do obrony, zabili ich i zajęli miasto. A stało się to, ponieważ lamanici pozwolili całej swej armii, z wyjątkiem tylko nielicznej straży, zwieść się w puszczę. W ten sposób git i Teomner zajęli ich obwarowania. I stało się, że po długiej wędrówce w Puszczy wzięliśmy kierunek na Zarachemle. I gdy Lamanici zobaczyli, że maszerowaliśmy w kierunku Zarachemli, zaczęli się obawiać, że jest to podstęp prowadzący do ich zagłady. Podjęli więc odwrót w puszczę tą samą drogą, którą przybyli. Zapadła noc i rozbili swe namioty, gdyż dowódcy Lamanitów przypuszczali, że Nefici byli zmęczeni marszem i że odparli całą ich armię, dlatego nie martwili się o miasto Manti. I gdy zapadła noc, Rozkazałem, aby moi ludzie nie spoczęli, lecz pomaszerowali inną drogą do Manti. I maszerując przez całą noc, rano wyprzedziliśmy Lamanitów i przybyliśmy do miasta Manti przed nimi. I stało się, że tym podstępem nasza armia zajęła miasto Manti bez rozlewu krwi. Gdy armie Lamanitów podeszły do miasta i Lamanici zobaczyli, że byliśmy przygotowani walczyć z nimi, tak byli tym zaskoczeni i przestraszeni, że wycofali się w puszczę i stało się, że armie Lamanitów odeszły z tej części kraju ale Lamanici uprowadzili ze sobą wiele kobiet i dzieci z naszego kraju i wszystkie miasta, które Lamanici zajęli są teraz w naszym posiadaniu a nasi ojcowie, kobiety i dzieci powracają do swych domów to jest wszyscy, z wyjątkiem tych których Lamanici wzięli do niewoli i uprowadzili z sobą Nasze armie nie są jednak dostatecznie silne, by utrzymać tak wiele miast i bronić tak rozległego obszaru. Pokładamy jednak ufność w naszym Bogu, który dał nam zwycięstwo, że odzyskaliśmy należące do nas miasta i ziemię. Oto nie wiemy, dlaczego rząd nie posyła nam więcej wojska, ani też ci, których do nas przysłano, nie wiedzą, dlaczego nie otrzymaliśmy więcej posiłków. Nie chcemy szemrać, jeśli ponieśliście klęskę i ściągnęliście wojska do swej części kraju. Jeśli jednak tak się nie stało, obawiamy się, że musiał nastąpić rozłam w rządzie i dlatego nie posyłają nam więcej wojska do pomocy, albowiem wiemy, że mają więcej żołnierzy niż tych, których nam posłali. Ale to nie ma znaczenia. Ufamy, że Bóg nas ocali pomimo słabości naszych armii i wyzwoli nas od naszych wrogów. Jest to koniec dwudziestego dziewiątego roku i odebraliśmy nasze ziemie, a Lamanici uszli do kraju Nefi. I synowie Amonitów, których tak chwaliłem, są ze mną w mieście Manti. Pan im pomagał i zachował ich od śmierci, że ani jeden z nich nie poległ od miecza. Jakkolwiek zadano im wiele ran, wytrwali, broniąc danej im przez Boga wolności». Każdego dnia wiernie pamiętają Pana, swego Boga, przestrzegają Jego przepisów, wyroków i przykazań i mocno wierzą w proroctwa o tym, co ma nastąpić. I teraz, mój ukochany bracie Moroni, niech Pan, nasz Bóg, który nas ocalił i uczynił wolnymi, będzie z Tobą i niech błogosławi temu ludowi, abyście odzyskali wszystko, co nam Lamanici zabrali, co stanowiło nasze utrzymanie. Na tym Kończę mój list. Jestem Helaman, syn Almy.